Program drugi polskiego radia jest 17. Przegląd prasy zagranicznej. Zaprasza Monika Pilch. Dziś opowiem między innymi o obrazie Modlinianiego oraz o wystawie poświęconej strojom królowej Elżbiety II. Zacznę od muzyki. W The Guardian ukazała się recenzja koncertu Marty Archerich i Ton Kima, legendarnej pianistki i jej ucznia, którzy wystąpili w londyńskiej Royal Albert Hall. Był to wieczór porywający i nieprzewidywalny, obejmujący utwory od Mozarta po Rachmaninowa, Ravela i Schumana. W tym niezwykłym duecie dało się wyczuć nutę łagodnej anarchii. Zapowiadana na początek fantazja F. Mol Schuberta została ostatecznie zastąpiona sonatą na dwa fortepiany d Dur Mozarta, a fantazja Schuberta powróciła dopiero w drugiej części koncertu jako monumentalny 20-minutowy bis. Między utworami artyści swobodnie poruszali się po scenie, rozmawiali, czasem ukłaniali się. Archericz opierała się na ramieniu swojego ucznia, choć to ona nadawała to całemu występowi. Prawie 70 lat po swoich pierwszych konkursowych tryumfach Archericz wciąż zachwyca formą. W czerwcu skończy 85 lat. Im ma lat 41, czyli jest od niej ponad dwa razy młodszy. Ich style wyraźnie się różniły. Im preferował jasny, zdecydowany atak, można powiedzieć podstawowe kolory. Archericz natomiast operowała całym spektrum odcieni. Podczas koncertu napięcie wyraźnie wzrosło. Archericz zaczęła przyspieszać, grając coraz szybciej. Jej dłonie ledwo muskały klawiaturę. Im z trudem za nią nadążał, a całość balansowała na granicy chaosu. Był to jednak chaos fascynujący, bo w pełni kontrolowany. W Le Figaro czytamy o adaptacji pani Bowar Gustawa Flauberta w reżyserii Christophe Honoré wystawionej w Teatr de la Ville w Paryżu główną rolę gra Ludwin Sanier. Jesteśmy tu w cyrku i to w każdym znaczeniu tego słowa Emma Bowary wkracza na scenę jak atrakcja wieczoru, oświetlona białawym światłem, nie do końca świadoma tego, co ją czeka. Towarzyszy jej Madame Loyal, która przedstawia ją trupie i publiczności donośnym głosem, jakby była nowym numerem programu. W dyktatorskim tonie każe jej opowiedzieć o życiu, o dzieciństwie, macierzyństwie i przede wszystkim o niespełnionych miłościach o małżeństwie z prowincjonalnym lekarzem, który ją izoluje, o fascynacji młodym mężczyzną i o ślepej namiętności do Rudolfa, która prowadzi ją do zguby. Spektakl intensywnie korzysta z wideo współczesnej muzyki. Pojawiają się w nim też sceny na gości. Aktorzy filmują się nawzajem, a obrazy są wyświetlane na żywo. Zbliżenia utrwalają emocje i nadają całości filmowy charakter. Bowary oglądamy tu głównie przez męski pryzmat, jako obiekt pożądania albo manipulacji. Rzadko pani Bowary ma możliwość sprzeciwu. Właściwie tylko raz mówi nie. To postać, która niemal nieustannie cierpi. Ludwin Sanię, promienna i magnetyczna, doskonale odnajduje się w wymagającej formie. Jej partnerzy również wypadają bardzo dobrze, a bogactwo środków sprawia, że dwie i pół godziny spektaklu mijają zaskakująco szybko. Teraz wiadomość ze świata sztuki. Amerykański sąd nakazał zwrot obrazu Modiglianiego francuskiemu rolnikowi, którego dziadek utracił dzieło w czasie II wojny światowej. Chodzi o obraz siedzący mężczyzna oparty na lasce należący niegdyś do żydowskiego galerzysty Oskara Stettinere zmuszonego do ucieczki z Paryża podczas okupacji. Po 15 latach batalii sądowej obraz, dziś wart około 21,5 miliona euro, ma wrócić do swojego prawowitego właściciela. Decyzję w tej sprawie ogłosił sąd 3 kwietnia w stanie Nowy Jork. Potwierdził też, że dzieło zostało zrabowane przez nazistów w 1944 roku. Ówczesny właściciel galerii zdołał się ukryć i uniknąć deportacji, jednak jego kolekcja została przejęta i sprzedana. Sam obraz kupiono wtedy za 16 tysięcy franków. Przez lata zmieniał on właścicieli, aż w 1996 roku trafił do kolekcji Davida Namada. Teraz po dekadach ta historia wreszcie dobiega końca. Na koniec jeszcze wiadomość z Londynu. W The Times pojawiła się recenzja wystawy Królowa Elżbieta II. jej życie w stylu. Prezentowana w King's Gallery w Pałacu Buckingham. W centralnej sali przypominającej salę balową zgromadzono ponad 50 stylizacji królowej. Manekiny subtelnie odzwierciedlają zmieniającą się sylwetkę monarchini na przestrzeni dekad. Ekspozycja rozpoczyna się suknią z 1950 roku autorstwa Normana Hartnell'a, projektanta, który zdominował jej garderobę w pierwszych latach dorosłości. Później dołączył do niego Hardy Amis, odpowiedzialny za bardziej dopasowane fasony. Wystawę zamyka jasno-niebieski komplet po projektu Angeli Kelly, płaszcz i sukienka oprzyte perłami i kryształami, które królowa miała na sobie podczas ostatniego wystąpienia na balkonie w czasie platynowego jubileuszu w 2022 roku. Wśród ciekawostek znajduje się także strój z ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku oraz jego specjalna wersja przystosowana do sceny skoku ze spadochronem z ukrytym systemem uprzęży. Najważniejsze jednak eksponaty to suknia ślubna z roku 1947 i suknia koronacyjna, oba projekty Hartnell'a bogato zdobione i symboliczne dla wizerunku królowej. Ponad połowa prezentowanych strojów pokazywana jest publicznie po raz pierwszy, a wystawę w londyńskim pałacu Buckingham oglądać można do 18 października. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę. Dzisiejszy przegląd prasy zagranicznej przygotowała i przedstawiła Monika Pilch. Das Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, ihm niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Das Wandern. Vom Wasser haben wir es gelernt, vom Wasser vom Wasser haben wir es gelernt vom Wasser das hat mich rast weit tag und nacht ich scheit auf anderschaffe dacht das Wasser das Wasser das Wasser das Wasser das sie mir Die Räder ab den Räder, die gar nicht gerne stille stehen, die sich ein Tag nicht müde gehen. Die Räder, die Räder, die Räder, die Räder, die Steine selbst so schwer sie sind, die Steine. So schwer sie sind, die Steine Sie tanzen mit dem Muttern rein Und wollen gar noch schneller sein Die Steine, die Steine Wanden. Pieśń otwierająca cykl Piękna Młynarka Franciszka Schuberta. Śpiewał kongenialny Christian Gerher, a towarzyszył mu wieloletni muzyczny partner, pianista Gerold Huber. Jest prawie 10 minut po godzinie 17. Biblioteka Narodowa opublikowała kolejny już raport dotyczący czytelnictwa w Polsce. Wyniki niezbyt optymistyczne, choć oczywiście zawsze możemy się pocieszać, że przecież mogło być jeszcze gorzej. O tym, co czytamy i co kryje się w tabelkach raportu za rok 2025 Małgorzata nieciecka mac rozmawiała z dyrektorem Biblioteki Narodowej dr Tomaszem Makowskim. Gość dwójki. Zacznijmy od tych pozytywnych wniosków, które płyną z tegorocznego raportu. Czytamy nieco więcej. Czytamy mniej więcej na poziomie zeszłego roku, ale na pewno więcej niż to było w latach... Tuż po pandemicznych, bo to był nawet spadek do 37%, teraz to jest 41%, to nie jest oczywiście wyraz naszych aspiracji, czy spełnienie naszych aspiracji cywilizacyjnych, czy kulturowych, bo chcielibyśmy, żeby poziom był dużo wyższy, ale pokazuje, że nie spada. My wpadliśmy w pułapkę oczywistości, myśląc, że... W pandemii zamknięci obywatele zaczną masowo czytać z nudów. Tak się trochę stało w pierwszym roku pandemii, ale drugi rok pandemii pokazał, jak płytką mamy kulturową powłokę. Właściwie wszystkie aktywności społeczne, nie tylko czytanie książek, już tak dobrze nie wyglądało. To był rok takiego ocucenia nas socjologicznego. Tutaj drugi rok z rzędu, poziom 41%, mniej więcej, to jest znak, że raczej będzie już wzrastało niż spadało, że ustabilizowała się sytuacja. A druga rzecz, która powoduje, że mój entuzjazm, chyba słyszalny w tej wypowiedzi, wzbudza wynik bibliotek, dlatego, że największy wzrost, jaki zobaczyliśmy wśród wielu wskaźników, które przygotowujemy, dotyczy korzystania z bibliotek publicznych. Cztery lata temu to tylko 12% badanych korzystało z bibliotek publicznych, tak teraz jest to 19, więc to jest wzrost bardzo duży. Czytają najwięcej młodzi i tak było zawsze, że młodzież czytała dużo, ale w tych latach szczególnie dużo. Widzimy, jak książka wśród młodych stała się bardzo modna. Obecne pokolenie młodzieży jest dużo bardziej zasobne finansowo niż poprzednie pokolenia, więc stać młodych ludzi na kupowanie samodzielnie, dokonywanie wyborów w księgarniach, co zresztą widzimy, gdzie literatura dla młodzieży stanowi często połowę oferty. Książki są coraz bardziej obecne w przestrzeni publicznej, też coraz częściej się o nich rozmawia i młodzi też między sobą rozmawiają. Państwo pytali o to, co czytamy jak czytamy, gdzie mieszkają czytelnicy. Pytali wszystkich tych, którzy ukończyli 15 lat. Ten wynik i te kolejne badania pokazują, że to, co czytamy, to z jednej strony są książki rozrywkowe, poradniki, rozmaite tytuły polskie i zagraniczne, ale w silnej czołówce są tytuły, które znajdują się na listach lektur szkolnych. Tak, i to nie jest ani błąd badania, ani zadziwiające. Nie tylko pozycje z listy lektur szkolnych, Szkolnych. Polska jest krajem Henryka Sienkiewicza od 100 lat. Henryk Sienkiewicz na drugim miejscu po Remigiuszu Mrozie, to nie jest przypadek. Sienkiewicz jest cały czas w pierwszej piątce bez zmian. My cały czas mówimy Sienkiewiczem i to, że Sienkiewicz jest wśród lektur szkolnych, to jest jedno, ale drugie, my naprawdę czytamy Sienkiewicza, czyli lektura szkolna często przekłada się na chęć czytania dalej Sienkiewicza. Fakt, że książki Sienkiewicza są też w domach jest istotne. Natomiast w, to jest cecha charakterystyczna Polski, gdzie współcześni autorki i autorzy są przeplatani przez nazwiska znane z, e, sprzed wielu lat, nie tylko Henryk Sienkiewicz, ale w tym roku pnie się bardzo mocno Bolesław Prus, co wynika z zainteresowania ekranizacjami lalki oraz wydaniem przez niektóre wydawnictwa bardziej luksusowych, bardziej budżetowych lalki. I moim zdaniem słusznie, bo jest to najlepsza powieść napisana w języku polskim. Ale na tej liście jest też Stanisław Lem w pierwszej trzydziestce, a na miejscu dwudziestym jest Ewa Wojdyło, bo to jest taki znak, że Polacy kochają poradniki i książki psychologiczne. I Ewa Wojdyło po raz pierwszy chyba jest na tej liście. Ja wiem, że my po ogłoszeniu tej listy, o to jest ograniczona lista, mamy interwencje różnych pisarzy w tej sprawie, więc się cieszę, że cieszą się popularnością te nasze rankingi i one są bardzo wiarygodne, bo to nie. Nie tylko książki, które są kupowane, ale też książki, które są czytane. Ewa Wojdyło należy do bardzo popularnych autorek. Wcześniej chyba ksiądz Kaczkowski taką rolę stabilną wśród książek poświęconych życiu, radzeniu sobie ze stresem, z hmm, kłopotami zdrowotnymi, po prostu z życiem. I Ewa Wojdyło rzeczywiście i jej obecność w mediach, ale także bardzo trafny wybór publikacji powoduje, że się znalazła i tego jej gratuluję. To chyba ta lista jest też dowodem na to, że Polacy lubią czytać nowości. Cała machina promocyjna, jaka za książkami, za wydawaniem książek stoi, temu na pewno pomaga. Bo Remigiusz Mróz nieprzerwanie od 2019 roku jest numerem jeden, no ale to autor, który przecież tak często publikuje książki. Olga Tokarczuk, która jeszcze w 2019 roku, czy 2020 była na drugim miejscu w tym roku, jest już gdzieś daleko poza podium. Jest daleko. Pamiętaj że zainteresowanie Olgi Tokarczuk miało swoje apogeum w czasach Bookera, później nagrody Nobla. To jest jasne. Czekamy na jej najnowszą publikację i myślę, że znajdzie się z powrotem na tej liście. Oczywiście obecność lektur szkolnych jest zrozumiała, bo My mamy próbę reprezentatywną, więc są również obecni młodzi ludzie, ale także pamiętajmy, że jeżeli ktoś się wstydzi przyznać, że nie pamięta tytułu książki czy autora, to zazwyczaj podaje te, które pamięta ze swojej, ze swojej historii szkolnej. A no właśnie sądzi pan, że respondenci wstydzą się odpowiadać na pytanie, czy czytają, co czytają? Myślę, że nie wstydzą się i to była zmiana, która nas zaniepokoiła już 15 lat temu, żeby się przyznać, że nie czytają, ale wstydzą się, że jeżeli oświadczą, że czytają, to się wstydzą, że nie pamiętają jaką książkę przeczytali, czy czyją książkę. często czytamy impulsywnie i po prostu nie, nie pamiętamy, ktoś nam mógł na wakacjach dać jakąś książkę, którą przeczytaliśmy, i, a my nie pamiętamy, kto ją napisał, więc wtedy sięgają po nazwiska. Z lektur szkolnych Mickiewicz e, przez kilka lat nawet na tej liście był Sofokles, e, którego już tutaj nie ma. Natomiast rzeczą charakterystyczną, a propos też Remigiusza Mroza, ale nie tylko, jest wpływ ekranizacji Remigiusz Mróz jest obecny w dużym stopniu dzięki ekranizacjom, jest po prostu w przestrzeni publicznej, jest to forma bardzo poważnej reklamy ekranizacja, to zawsze sprawdzamy, no, czy co roku sprawdzamy to przy Agacie Christie. W którym miejscu jest Agata Christie, autorka sprzed 100 lat, której kolejne ekranizacje z powrotem ją na listę, plasują wyżej lub niżej albo przywracają. I tak jest teraz. A przykład Prusa, który nagle znalazł się na punkcie szóstym, jest znakomitym tego dowodem. Natomiast Agata Christi zawsze jest w którymś miejscu w zależności jak są obecne ekranizacje jej powieści kryminalnych. To teraz cofnijmy się parę ramek w tej tabelce. Wzwyż ku podium przed Stanisławem Wyspiańskim nawet jest Joanna Kuciel-Frydryszak, której sukces ciągnie się już od lat. I to jest książka, którą nie tylko najczęściej czytamy, ale także najczęściej wypożyczamy z bibliotek publicznych. Tak jest. Zainteresowanie naszą własną historią, nie tylko historią lokalną, ale także historią rodzinną jest od kilku lat bardzo e, widoczna, mimo że Polska miała największą grupę szlachty, bo oblicza się, że około 10% społeczeństwa to były osoby e, ze stanu szlacheckiego, ale 90% to nie byli herbowi e, mieszkańcy i po zachwycie i zainteresowaniu życiem dworskim, życiem e, wiejskim w dworach szlacheckich, teraz przychodzi zainteresowanie życiem 90% Polaków, czyli tych, którzy szlacheckich korzeni nie mieli. Fenomen chłopek jest bardzo ważny. Widzimy więcej publikacji na ten temat, natomiast obecność Jan Kuciel frydryszak tak wysoko pokazuje zainteresowanie w ogóle literaturą historyczną, ale szczególnie literaturą nas dotyczącą, znaczy historii nas dotyczących. I to jest jedna z tych charakterystycznych polskiego rynku. My mamy, tak jak w innych krajach, zainteresowanie romansami i literaturą kryminalną, to jest wszędzie. Natomiast dużo więcej niż w innych krajach mamy publikacji i czytelników literatury historycznej, coraz częściej właśnie literatury dotyczącej historii lokalnej oraz osobistej. Książka Joanny kuczel jak to będzie taka nasza nitka, którą połączymy ten ranking, co czytamy z tym, co trzymamy w domu i jak wyglądają nasze księgozbiory, bo to jest książka, która cieszyła się rekordową popularnością. No ale właśnie, nasze domowe biblioteki, nasze księgozbiory kurczą się. Są różne przyczyny nieczytelnictwa w Polsce. Najważniejsza jest taka, że nie kojarzymy dorosłości z czytaniem. O ile nie ma kłopotu z czytaniem uczniów, dopóki jest obowiązek szkolny, to zaczyna się... Się problem, kiedy wchodzą w okres dorosłości. Jeżeli nie widzieli w swoim życiu przynajmniej jednej dorosłej osoby, która czyta książki, to nie będą kojarzyły dorosłości z czytaniem. Stąd tak ważne są książki w domowych księgozbiorach. Jeżeli widzimy dziadka, babcie czy rodziców, czytających książki, czy na tle regałów z książkami, to będziemy własną dorosłość też łączyli z takim zachowaniem. Dzisiaj atrybuty dla dużej części dorosłych, dorosłości, to jest prowadzenie samochodu, wyjazd samodzielny na wakacje, różne atrybuty dorosłości, tego, co wolno od 18 roku życia. Jeżeli nie kojarzymy wśród przyjemności życia dorosłego czytania książek, no to oczywiście nie będziemy ani kupować, ani czytać. I fakt, że w dużej części polskich domów nie ma książek, powoduje, że dzieci wzrastają w przekonaniu, że te książki nie są częścią życia dorosłego. No ale może to jest zmiana związana z technologią, bo czytamy książki na urządzeniach elektronicznych, słuchamy audiobooków. Tak, ale w Polsce czyta się mniej książek elektronicznych. Dużo w tej chwili się słucha, rzeczywiście jest bardzo duży rozkwit i co do nas cieszy rynku audiobookowego, bo to jest inny sposób zapoznawania się z treścią. Ale badania pokazują, że osoby, które słuchają audiobooków zazwyczaj też czytają książki papierowe lub elektroniczne. To jest cały czas ta sama grupa, tylko zmienia się nośnik. Jeżeli stoimy w korku, słuchamy audiobooka, jeżeli siedzimy w domu czy na plaży, czytamy książkę papierową bądź elektroniczną. Popularność bibliotek publicznych to jedno, ale z 5 do 6% wzrosło zainteresowanie bibliotekami szkolnymi. No ale tu respondenci są specyficzni, bo ze szkolnych bibliotek mogą korzystać tylko ci, którzy mogą do takiej szkoły wejść, czyli uczniowie, nauczyciele, grono pedagogiczne. Tak, wzrost z 5 do 6% w bibliotekach szkolnych no, nie może być specjalnie większy jeszcze, dlatego że mamy biblioteki szkolne są tylko dla uczniów. Ale jeżeli przypomnimy sobie, że nauczycieli w Polsce jest 660 tysięcy, to mała grupa to nie jest. Wzrost to jest efekt Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i przeznaczonych środków na zakupy książek w bibliotekach szkolnych, dzięki którym księgozbiory stały się po prostu bardzo atrakcyjne. I widzimy, moje koleżanki i koledzy z bibliotek szkolnych o tym mówią, że od kilku lat dopiero mogą wzbogacać księgozbiory dzięki NPR-cze. I wreszcie biblioteki szkolne stały się popularne, co już widzimy w statystykach. To ja y, rozwikłam ten skrót, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który od ponad 15 lat wspiera m.in. biblioteki szkolne, ale także biblioteki publiczne. I to może także jest klucz do tego, że chodzimy częściej do bibliotek, bo są przyjaznymi miejscami. Co więcej, wpisaliśmy do NPR, NPR dość oczywisty zapis, że biblioteki, jeżeli chcą korzystać, biblioteki publiczne, ze środków rządowych, centralnych, powinny być otwarte przynajmniej w połowę sobót w roku. To nie jest specjalnie do dolegliwe, ale efekt tego jest taki, że 90% bibliotek publicznych dzisiaj jest otwarta w połowę sobót. I wzrost z 12% do 19% odwiedzin w bibliotekach, czy raczej Wskazania, że książki, które przeczytano, pochodziły z biblioteki, wskazuje, że jest to duży sukces, zwłaszcza wśród osób dorosłych, zwłaszcza wśród mężczyzn, bo pamiętajmy, że czytają przede wszystkim kobiety. Ogromna jest różnica między kobietami a mężczyznami. Kobiety coś zrozumiałe są, tworzą dużo większą grupę wykształconych osób niż mężczyźni, więc... Siłą rzeczy częściej czytają, ale także częściej czytają dzieciom e, książeczki, potem książki. Nie tracą kontaktu z y, nawykiem czytania. Rzadziej to robią ojcowie, co nas y, martwi, chociaż akcja tata też czyta Fundacji Powszechnego Czytania, przynosi dobre rezultaty. Ale fakt, że otworzyliśmy biblioteki publiczne w sobotę, a niektóre widząc sukces sobot w niedzielę, to jest wzrost stuprocentowy obecności mężczyzn w aktywnych zawodowo. To nie tylko są mężczyźni, których żony wysłały z dziećmi w, w sobotę do biblioteki, ale to są mężczyźni, którzy w tym czasie wypożyczali również książki dla siebie. To skoro mówimy o rodzicach, to pomówmy jeszcze o literaturze dla dzieci, bo państwo pytali także o książki dla dzieci, książki obrazkowe i tu zaskakująco mało respondentów odpowiedziało, że korzysta z takich książek, choć ta grupa też jest mała, no bo trzeba było trafić na rodzica, ale czy to z, wraz z tym gigantycznym rozwojem rynku książki dla dzieci, prawda, bo tych tytułów jest mnóstwo, faktycznie jest tak, że rodzice, czy też znajomi, którzy chcą obdarować młodych rodziców książką albo właśnie jakiegoś młodego czytelnika, czy to jest współmierne do tego olbrzymiego rynku wydawniczego książek dla dzieci? To jest duży rynek. Pamiętajmy, że nasze badania dotyczą osób powyżej 15 roku życia. Dzieci rodzi się dużo mniej niż w poprzednich latach, więc oczywiście tutaj wzrostu aż tak dużego nie możemy się spodziewać, skoro jest mniej dzieci. Natomiast jest to bardzo dobry rynek, zarówno instytucjonalnie, bo jest polska sekcja IBB, a, ale także jest bardzo dużo wyspecjalizowanych wydawnictw ze znakomitymi autorkami, autorami, ilustratorkami, ilustratorami. To jest rzeczywiście zauważalny rynek i mam Mam nadzieję, że dobry gust wytworzony przez dobre książki czytane w dzieciństwie przełoży się na czytanie literatury wysoko artystycznej w dorosłości, bo o ile wiele rzeczy nas cieszy w tym badaniu, o tyle nadal Czytelnictwo literatury wysokoartystycznej jest na niskim poziomie. Ale jak na przestrzeni tych 15 lat y, zmieniły się te wyniki? Jaki był pierwszy raport te 30 lat temu? A o czym mówimy dziś? Pierwszy raport był na początku lat 90., taki już wykonywany stale. To był znakomity raport. 70 parę procent czytających Polaków. To był efekt otwarcia po 89 roku rynku wydawniczego. Można było wydrukować wszystkie książki, które wcześniej były zabronione przez cenzurę, ale także po prostu. Wydawnictw nie było stać na zakup licencji, zwłaszcza literatury romansowej czy kryminalnej czy political fiction. To na początku lat 90. masało zostało opublikowane, wtedy mieliśmy ogromny wzrost czytelnictwa. Potem ono spadało, tak jak się stabilizowała sytuacja, coraz więcej pracowaliśmy, byliśmy zajęci, zmęczeni. Teraz zaczynamy cenić swój dobrostan, cenić swoje przyjemności, a czytanie do nich należy, więc ja się spodziewam wzrostu czytelnictwa, a nie spadku. Zwłaszcza, że osoby czytające są bardziej kreatywne, zarabiają więcej, wbrew pozorom, to nie znaczy, że każdy czytający zarabia więcej nieczytającego, ale są zdrowsi, bo częściej uprawiają sport, są bardzo świadomi, częściej chodzą na wybory. Dłużej żyją, dlatego że mniej się boją. Osoby czytające potrafią sobie radzić ze stresem lepiej, dlatego że znają inne przygody, inne sytuacje, innych ludzi. Czytanie ma wiele zalet. Pamiętajmy też, że my nie mamy naturalnej potrzeby czytania. Nie, nie mamy w mózgu miejsca, które nas zachęca do czytania. Ktoś musi nas nauczyć tego. My się rodzimy analfabetami. Ktoś musi nas najpierw nauczyć czytać, a potem pokazać przyjemność z czytania. Jak trafimy choć na jedną książkę, która nas zachwyci, to będziemy wracać do czytania. Jeżeli nie spotkamy takiej, to tak jak z chlebem. Jeżeli zjemy zły chleb, to do tej pikarni już nie wrócimy. I tak jest z czytania. Musimy znać tę jedną książkę, każdy z nas pewnie pamięta tą pierwszą książkę, która zachwyciła. Dosłownie przed przedwczoraj największa na świecie federacja organizacji pisarskich, Europejska Rada Pisarzy wysłała do Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Finansów list, w którym pisze, by nasz kraj wzmógł, czy też kontynuował działania, które popierają projekt ustawy o ochronie rynku książki. Bo ten raport pokazuje tą drugą stronę, czyli odbiorców, a co z nadawcami? Z pisarzami. Co ten raport mówi o naszych autorach? Raport jest bardzo korzystny dla polskich autorów, bo jeszcze 20 lat temu, czy 15 lat temu autorek i autorów polskich na tej liście bestsellerów było dużo mniej. Była głównie klasyka. W ciągu kilku lat, kiedy bardzo intensywnie y, był wspomagany rynek y, książki, lista autorek i autorów, polskich jest znacznie dłuższa w pierwszej dwudziesta co 30 co oczywiście jest to ogromny potencjał, natomiast polski rynek jest bardzo mały, w tej chwili oblicza się go na 4,5 miliarda złotych, to jest mały rynek, porównywalny z dużo mniejszymi krajami. Niski poziom czytelnictwa w Polsce przekłada się na niski poziom osób kupujących książki, więc przede wszystkim musimy wzmocnić czytanie w Polsce, ten poziom musi się podnieść, nie tylko w dużych miastach. My nie mamy problemów z czytelnictwem w Warszawie, Krakowie czy w Wrocławiu, Ona jest ponad 70% My mamy problem z całą Polską, poza dużymi miastami, gdzie czytelnictwo jest dużo mniejsze. Wspomaganie autorek i autorów jest konieczne, zwłaszcza dotyczące osób tworzących literaturę wybitną, która się może nie sprzedawać ze względu na ograniczoną liczbę odbiorców. Wszystkie rozwiązania, które pomogą wzmocnić pozycję ekonomiczną przede wszystkim, osób piszących, ilustrujących, tłumaczących. Mówił dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, a o wyniki raportu o stanie czytelnictwa w Polsce za rok 2025 pytała Małgorzata Nieciecka-Mac. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 17.30. W sprawie czytania napisał do nas między innymi pan Bartosz. Chodzi o książkę byung którą mieliśmy dla Państwa wczoraj. Pan Bartosz wyjaśnia, że dopiero teraz mu się przypomniało, bo wczoraj, kiedy trwała audycja jechał samochodem wioząc czteroosobową kapelę metalową na koncert. Wszyscy słuchali dwójki. Przepiękny obrazek, panie Bartoszu. Czteroosobowa kapela matalowa słuchająca dwójki. Zastanawiam się, czy można uprawiać headbanding, słuchając programu drugiego polskiego ledia. Ja, jeśli tak, to byłoby mi bardzo miło. Książka powędrowała już w Polsce, więc niestety nie możemy w tej sprawie nic zrobić, ale w maju ma się ukazać tłumaczenie kolejnego tekstu koreańskiego filozofa i mam nadzieję, że wtedy uda nam się do sprawy wrócić. Emanuel Bach. Koncert podwójny na klawesyn i fortepian. Słuchaliśmy części trzeciej. Jos van Imersel, fortepiano, Eric Kelly klawesyn i kolegium Aureum. Jest 17.35, być może nie mają Państwo jeszcze planów na najbliższe niedzielne późne popołudnie. Jeśli tak rzeczywiście jest, mamy dla Państwa propozycję, koncert z cyklu Mistrzowskie Interpretacje. Ten koncert rozpocznie się o godzinie 18.00 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia. Zabrzmi muzyka Karola Kurpińskiego, Uwertura Dwie Chatki ale też koncert skrzypcowy Johannesa Bramsa i Symfonia 88, Symfonia Giedur Józefa Hajdna. Solistą będzie Bartłomiej Nizioł, znakomity skrzypek, postać, której Państwu przedstawiać nie trzeba. Całość poprowadzi Przemysław Fiugajski, wystąpi też Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej. Zatem, gdyby chcieli Państwo się wybrać na ten właśnie koncert w niedzielę na godzinę 18 do studia koncertowego, proszę do nas zadzwonić. 22, 6, 4, 5, 22, 22. Augsburgska Orkiestra Symfoniczna, którą prowadził Dick Kaftan, a słuchaliśmy walca Giuseppe Verdiego w orkiestracji Ninoroty czyli fragmentu ścieżki dźwiękowej do filmu Lampart. Luchina Viscontiego. Twórczość włoskiego reżysera będzie tematem dzisiejszej audycji o wszystkim z kulturą. Początek mniej więcej o 19.10. A tymczasem jest 17.38 i zabieramy Państwa do Gdyni, do tamtejszego Teatru Miejskiego na spektakl Dream, czyli jak nie zostałem Kurtem Cobainem. To najnowsza propozycja wspomnianego teatru. W sobotę o, w sobotę 11 kwietnia odbędzie się premiera sztuki Jacka Bały w jego zresztą wykonaniu. To jest opowieść o dojrzałym mężczyźnie, który wraca do swego nastoletniego marzenia. O graniu na scenie i o fascynacji zespołem Nirvana. Nazywam się Jacek Bała, witam bardzo serdecznie. Autor tekstu, aktor, w bardzo dużo ról tutaj pan sobie przypisał można powiedzieć. To przypisanie wyniknęło w sposób bardzo naturalny z mojej głębokiej potrzeby stworzenia tego tekstu i opowiedzenia pewnej bardzo ważnej dla mnie historii. O niej za chwilę, ale poprosił pan o reżyserię. Z wielką przyjemnością zaprosiłem do reżyserii tego przedstawienia Patryka Warchoła, reżysera młodego pokolenia, który już głośnymi zgłoskami się zapisał na karcie teatru i swoimi kilkoma świetnymi scenizacjami. Oni to chyba uszy czerwienieją? No nie wiadomo co teraz powiedzieć, <głosy> natomiast... Bardzo chętnie się dałem zaprosić do tego projektu. Myślę, że to jest coś bardzo ciekawego i unikalnego w jakiś sposób, bo mamy aktora na scenie, który gra w monodramie, a jednocześnie napisał tekst do tego monodramu i wykonuje na żywo piosenki z zespołu Nirwany, utwory. Więc myślę, że mamy jakieś takie ciekawe połączenie, które sprawiło, że, że ta praca się przemieniła w jakąś taką przygodę z Jackiem. Dlaczego pan postanowił napisać o człowieku, 42-letnim, który ma jakieś marzenia. Moja historia. Gdzieś tam w jakiejś mierze jest inspiracją do stworzenia tego scenariusza. To oczywiście nie jest jeden do jeden, natomiast to, co się na pewno zgadza, to moja młodzieńcza fascynacja kurtem Kobejnem i nirwaną. Głos kurta kobejna, ten chrapliwy wrzask.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 no i zdradzę Państwu w tajemnicy, że to się chyba udaje. Jak wyglądała reżyseria czegoś, co wypłynęło z danej osoby i osoby, która chce to pokazać na scenie? Starałem się być czuły na to, co rzeczywiście z Jacka wychodzi i na poziomie tego tekstu i propozycji. I tak, myślę, że zresztą wygląda rola reżysera w monodramie, gdzie tą główną wartością jest ten aktor, więc Jacek tutaj mówi trochę o zainscenizowaniu, że tak powiem, tego spektaklu. Natomiast co jest bardzo, myślę, takie atrakcyjne dla widzów współcześnie, dlatego że gramy na małej scenie, na foie Teatru Miejskiego w Gdyni, gdzie tego aktora mamy dosłownie na wyciągnięcie ręki. I to myślę, że może być jakieś takie bardzo ciekawe i intensywne przeżycie, szczególnie widząc, jak ten aktor się zmienia w naszym monodramie, który trwa trochę ponad godzinę. Powiem, przyznam zupełnie szczerze, pomijając w ogóle wszystko, że wiadomo, że jak jest reżyser, to jest lepiej, zobaczy z zewnątrz, to po prostu jak poznałem Patryka, to już sobie nie wyobrażałem, że ja mam to sam robić, jakby, że w ogóle miałbym to sam robić, bo wiadomo, że jestem też reżyserem z zawodu i na pewno mógłbym to zrobić. Tylko, że ja wolałem to zrobić z Patrykiem po prostu i to jest najpiękniejsze, co może być. Tak, ciekawe spotkanie z tego bardzo, bardzo wyszło. Zobaczymy, czym ono dalej jeszcze zakiełkuje. Robimy to w ramach takiej inicjatywy tutaj właśnie na tej scenie Teatru Miejskiego, która przychodzi wraz z nową dyrekcją i która myślę może być trochę odświeżająca, czego myślę symbolem jest to, że właśnie Jacek mógł przyjść z własnym tekstem. I podjął się pan jako reżyser młodego pokolenia, trochę młodszy od pana Jacka. Troszeczkę. <laughs> Tak, no ale tutaj też jestem jakoś wdzięczny Jackowi za tę odwagę, którą podjął. Bo jednak jej spektakl jest o 40 kilku latku, a jednocześnie reżyseruje go dwudziestosiedmiolatek, który powiedzmy w jakiś sposób przeżywa te same problemy. To jak Kurt, 27? O, tak. Tak, tak, tak. To było jakieś magiczne połączenie tutaj, które rzeczywiście nastąpiło. Natomiast myślę, że ja mogę się zderzyć z tymi samymi problemami, o których opowiadamy w spektaklu, czyli o jakiejś karierze, którą chcielibyśmy spełnić, a do końca nie możemy, albo mamy jakieś wybory życiowe, które podejmujemy albo nie. Natomiast ja patrzę na to z jeszcze trochę innej perspektywy. Przede wszystkim zderzenie energetyczne dużo tutaj zrobiło w naszej pracy i myślę, że to będzie można zobaczyć w efekcie końcowym. My girl won't love. Dzień dobry, nazywam się Maja Zęgota i stworzyłam kostiumy i scenografię do spektaklu. Trochę tutaj mieszamy linie czasowe pomiędzy latami dziewięćdziesiątymi a współczesnością zarówno w kostiumach jak i w scenografii, ale myślę, że wyszło tak dość uniwersalnie. Jest to pracownik jakiegoś marketu, czyli mamy tu market albo czy mamy też scenę? Mamy przede wszystkim piwnicę i scenę, piwnicę domu głównego bohatera, w której Spędza czas ćwicząc grę na gitarze, wspominając swoją przeszłość. Z twórcami spektaklu Dream, czyli jak nie zostałem Kurtem Cobainem, rozmawiała Marzena Bakowska. Monodrom Jacka Bały zostanie pokazany w sobotę o godzinie 19 na małej scenie Teatru Miejskiego w Gdyni w ramach TAK, czyli projektu Teatr Aktorów kameralnej. A już teraz Sir Neville Mariner i Orkiestra Academy of San Martin de Fields zabierają Państwa do magicznego sklepu z zabawkami. Torino Respigi i Kozak z muzyki do baletu Magiczny Sklep z Zabawkami. Program Drugi Polskiego Radia jest 17.47. Halo, halo. Uwaga, uwaga. Mówi Radio Wolna Europa. Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski. Zasłużeni londyńscy wydawcy Krystyna i Czesław Bednarczykowie znaleźli się w Wielkiej Brytanii po II wojnie. Ona z doświadczeniem konspiracji w okupowanej Polsce. On po kampanii wrześniowej Syłce w głąb Rosji, a później walce w szeregach armii generała Andersa. Od początku zainteresowali się działalnością wydawniczą, publikacją poezji i utworów ważnych, niekoniecznie komercyjnych. I tak w 1950 roku powstało wydawnictwo, a później tłocznia artystyczna o nazwie Oficyna Poetów i Malarzy. Opublikowali około tysiąca tytułów, wydawali także kwartalnik Oficyna Poetów. W 1992 roku z twórcami oficyny rozmawiał w Londynie Konrad Tatarowski. Państwo jesteście troszkę outsiderami. Działaliście samotnie. Proszę dali. pana, żeby zrobić tą pracę, którą myśmy zrobili, musiał pan być outsiderem. Dlatego, że na emigracji wszystko, co się działo, należało do czegoś albo podlegało czemuś. Jeśli pan podlega, to pan musi wysłuchiwać kogoś, idzieć w jakimś kierunku, nie jest pan swobodnym. Nasze założenie było od początku ratować literaturę. Rzecz nieprzemijającą, a nie pomagać politykom. Oni niech sobie będą. Myśmy się na tym zupełnie nie, ch nie chcieli ani w to chodzić, ani tego uczyć, bo nas to nie interesowało. Rozpolitykowana to strasznie wszystko było naokoło. I żeby się utrzymać trzeba było się wydzielić. Jakby pan się nie wydzielił, to by pan musiał podlegać komuś. A tego nie chcieliśmy. To by nam nie dało zupełnie możliwości do wydania, powiedzmy, kwartalnika 57 numerów, do wydrukowania masę, masy książek, przede wszystkim poezji. Ością niezgody, jeśli chodzi o państwa funkcjonowanie w środowiskach emigracyjnych, było to, że wydrukowaliście autorów z kraju. W zeszytach oficyny poetowi malarzy. Już z lat 70. tam się pojawiają nazwiska poetów z kraju. Różewicza, Herberta, z tych tak, młodszych, Barańczaka, Krynickiego. Wydawać kwartalnik, oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, że na takiej samej zasadzie ratowania należą poeci krajowi. Ci, co mogą przesłać materiał do nas w taki czy w inny sposób, są na tym samym poziomie, co my tutaj na miejscu ratujący materiały tych, którzy nie mają szansy ukazania się. A więc te same warunki były dla Czuchnowskiego, który emigracja go nie chciała wydać. Te same warunki miał, powiedzmy, Różewicz nie, bo Różewicz mógł sobie bez oficyny dać radę. Ale powiedzmy takie wejście w oficynę Krynickiego, Kryszaka... Bierezina, Barańczaka, tych młodych ludzi, którzy Piotrka. nie mogli liczyć na to, że będą wydani. A poza tym samo wydrukowanie na zewnątrz dawało im satysfakcję ogromną. Teraz się mówi o jednej literaturze. Myśmy pierwsi powiedzieli, że jest jedna literatura i zaczęliśmy dlatego drukować tych i tych. Spotykali się ci i ci na łamach naszego kwartalnika. Oczywiście Mruczeli z tamtej strony, a tutaj w ogóle rzucali błotem na nas, że drukujemy komunistów. Mogę teraz właśnie dać panu odpowiedź, dlaczego myśmy byli tak odosobnieni od emigracji. Właśnie dlatego, bo gdybyśmy nie byli, to by ci wszyscy krajowi w latach 60. nie mieli szansy się ukazania u nas. Czytanie innych pis czy książek w latach 50. do 56. roku to w domu trzymanie takich książek było źle widziane. A co dopiero w latach 60., drukowanie pisarzy polskich w naszym piśmie też nie było dobrze widziane. A więc gdybyśmy byli w środowisku emigracyjnym, politycznym, nigdy byśmy nie mogli wydrukować tych poetów. Wśród autorów publikowanych przez Oficynę Poetów i Malarzy byli Czesław Miłosz, Stanisław Wincentz, Osip Mandelstam, Tadeusz Różewicz, Maria Dąbrowska i wielu innych. Samo wydawnictwo mieściło się pod przęsłami jednego z londyńskich mostów, tuż obok innej zasłużonej placówki, pracowni malarskiej Feliksa Topolskiego. I tą opowieścią już się z Państwem dziś żegnamy. Jeszcze mamy informację dla Pani Justyny z Piaseczna. Do Pani wysyłamy książkę z getta, z ukrycia, z nadzieją, listy Romany Wilner do męża Aleksandra Wilnera. A na sam koniec mamy dla Państwa jeszcze muzykę Wojciecha Kilara. To będzie trzecia część koncertu fortepianowego. Solistą jest w tym nagraniu Janusz Olejniczak, a Symfonię w Warszawie prowadzi dzisiejszy jubilat maestro Jerzy Maksymiuk. Bardzo Państwu dziękujemy. Życzymy spokojnego i pięknego wieczoru. Elżbieta Malinowska, Monika Kopcik, Elżbieta Szymkowska i Jakub Kukla. Do usłyszenia.